Pani Anna Kochanowska jest polską dziennikarką radiową, działaczką kulturalną, społeczną. Była też posłanką na Sejm 6 i siódmej kadencji. Jej felietony, które za chwilę usłyszycie dotyczą bardzo bolesnego okresu historii Polski, powstania warszawskiego. Zapraszam do słuchania. Moje 63 dni nadziei i rozpaczy. Kiedy spojrzę wstecz na moje długie życie, to wyraźnie widzę, że jedyne trzy dni, kiedy poczułam smak wolności po klęsce wrześniowej, to pierwsze dni powstania warszawskiego. To była euforia. Pamiętam budowanie pierwszej barykady na ulicy Chłodnej na Woli. Wyrywało się rękami kamienie, kawały asfaltu, płyty chodnikowej dźwigało na tę barykadę. Dźwigało to źle powiedziane, w tym entuzjazmie nie czuło się ciężaru. Obie z duże płyty trotuaru brałyśmy i biegłyśmy z nimi, żeby tylko prędzej, żeby tylko zdążyć przed niemieckimi czołgami. Piątego dnia stałyśmy już pod ścianą z dużą grupą ludzi do rozstrzelania. I to był koniec poczucia wolności. Udało się nam uciec i włączyć do walki wśród mieściu. Zostałyśmy skierowani do oddziału ze zgrupowania Kilińskiego, gdzie kazano nam prowadzić na ulicy Chmielnej kuchnię. Po wyczerpaniu zapasów trzeba było także zdobywać własnym przemysłem żywność. Nigdy nie schodziłyśmy do schronu. Chłopcy nie mogli walczyć głodni. Nawet jak krowa walnęła w naszą kuchnię, na szczęście pocisk nie wybuchł. Obiad był ugotowany. No, może w makaronie trochę trzeszczał tynk. Nie znałybyśmy więc wcale warunków życia piwnicznego, gdybyśmy tam nie szukały naszej mamy. Oddawała wszystko, cośmy jej przynosiły do jedzenia kobietom ciężarnym i dzieciom. Pod koniec powstania głód zapanował powszechny. Nocowałyśmy z mamą w jakimś opuszczonym mieszkaniu na chmielnie, gdzie nas zakwaterowano. Cywilna organizacja powstania działała, jak na takie warunki, całkiem nieźle. Każda dzielnica miała cywilnego komendanta, pojedyncze domy miały opiekunów, odpowiedzialnych za porządek na posesji i za mieszkania opuszczone przez mieszkańców, którzy gdzieś wyjechali przed 1 sierpnia. Opiekunowie domów mieli prawo kwaterować tam uciekinierów z dzielnic zajętych przez Niemców. Ale szybko tych mieszkań zabrakło a i ludzie woleli zamieszkać w piwnicach niż na piętrach. Po podwórkach wieczorami odbywały się msze święte. Tylko na Starym Mieście wszystkie świątynie były dostępne, ale szybko zamieniały się w lazarety, a potem w ruiny. Wśród mieściu większość kościołów została po stronie niemieckiej. Księży odprawiali więc nabożeństwa na podwórkach. Potem zamieniały się one w cmentarze. W czasie pogrzebów duchowni często udzielali rozgrzeszenia wszystkim obecnym in articulo mortis, to znaczy w zagrożeniu śmiercią. Kapłani odwiedzali także schrony, bo byli ludzie, którzy wyłącznie tam przebywali, bojąc się wyjść, szczególnie pod koniec powstania, kiedy Niemcy bombardowali systematycznie ulicę po ulicy, dom po domu. W Śródmieściu mimo walk naokoło nie było tak niebezpiecznie jak na Starym Mieście. Dopiero kiedy mój mąż i tatuś przyszli kanałami stamtąd, miałyśmy dokładne wiadomości, co tam się działo. Żołnierze ze starówki nie mogli się nadziwić, kiedy wychodzili z kanałów na Nowym Świecie, że w tej dzielnicy ludzie chodzą sobie po ulicach i stoją jeszcze całe domy. Ale po upadku starówki i tu zaczęło się piekiełko. Wiele razy usiłowaliśmy sobie z siostrą przypomnieć w co się ubierałyśmy, skąd miałyśmy jakieś ciuchy, skoro z ulicy chłodnej uciekłyśmy w letnich sukienkach, a w październiku, kiedy wychodziłyśmy z Warszawy, było już porządnie zimno. Coś dostałyśmy od żon chłopców z oddziału mego męża, które mieszkały wśród mieściu w swoich ocalałych jeszcze domach. On od mężu wiedziały, że inżynierowie Wojciechowi zawdzięczają, iż nie zostały wdowami. Kiedy ich oddział na starówce przysypało, a mój mąż nie był akurat z nimi, wpadł jak burza do dowództwa i zażądał ludzi do odkopywania. Odmówiono mu, ale miał argumenty. To był oddział wytwarzający granaty i broń i to byli fachowcy, a zostali zasypani razem z bezcennymi maszynami koniecznymi do tej pracy. Potem z tym sprzętem wszyscy przeszli kanałami i natychmiast uruchomili wytwórnię w Śródmieściu. Widziałam się z mężem tylko trzy razy po jego powrocie ze Starówki. Byliśmy zakwaterowani po dwóch stronach Alei rozolimskich, które były pod obstrzałem niemieckim. Było tam jedno przejście. Żeby przedostać się, trzeba było czekać w wielogodzinnych kolejkach. Ja musiałam pilnować godzin posiłków naszych chłopców, a mój mąż w dzień pracował nad tą wytwarzaną bronią. Nocami wypróbował ją na barykadach. Kiedy dostał srebrny krzyż zasługi z mieczami, a przedtem na starówce Krzyż Walecznych powiedział mi, trzeci dostanę drewniany. Zostałyśmy więc siostrą tylko we dwie do corocznego wspominania, ale od roku i jej już nie ma. Nie mam więc z kim mówić, a pamiętasz? Cieszy mnie, że młodzież zaczyna się interesować powstaniem, więc nie tylko w zakurzonych księgach historycznych pozostanie ta beznadziejna, jak się okazało, walka, ogrom bohaterstwa żołnierzy, i cierpienia mieszkańców ponad ludzką wytrzymałością. Dzieci w powstaniu warszawskim. Pokazywane w naszej telewizji ranne, głodne, bezdomne dzieci z Iraku i z Libanu przypomniały mi te nasze, polskie z sierpnia 1944 roku. Na pomniku powstańców jest utrwalony taki chłopaczek, bardzo wzruszający. Szczególnie jeśli się ma w pamięci tamtych prawdziwych małych powstańców. Dzisiaj oburzamy się, że na przykład w Afryce, w Azji wykorzystuje się nieletnich żołnierzy. A co się działo w powstanie? Mój brat miał lat czternaście, kiedy poszedł pierwszego sierpnia w krótkich spodeńkach, letniej koszulce, w sandałkach. Sweter i jakieś drobiazgi miał w papierowej torbie. Mama mu tam starała się jeszcze coś dopakować, ale powiedział, po co na te parę dni? Bo przecież tyle miało trwać powstanie. I tak poszedł na wojnę. Odnaleźliśmy go po paru latach. Oczywiście nie było dla tych chłopców broni, dostali butelki z benzyną do rzucania pod czołgi. W szarych szeregach, do których należał na żoli bożu, przygotowywano ich do tak zwanego małego sabotażu, na przykład wypisywania na murach symbolu Polski walczącej, uczono przemykania się po ulicach tak, żeby nie zostać zapamiętanym i świetnej znajomości warszawskich ulic. To była ich wielka siła w czasie powstania. Niemcy rozstrzeliwali ich w pierwszym okresie razem z dorosłymi powstańcami. Na ramieniu mieli przecież biało-czerwoną opaskę z literami AK, należeli więc do polnisze banditen. Za takich ich uważano, dopóki po staraniach władz polskich w Londynie wojska alianckie nie uznały Armii Krajowej za kombatantów. To obowiązywało także Niemców. Myślę, że z tymi małolatami były problemy przy rokowaniach dotyczących kapitulacji między dowództwem polskim i niemieckim. Przecież nie mogli iść do stalagów. No ale zanim przyszła pora na takie decyzje, byli we własnych oczach żołnierzami. Cóż z tego, że bez broni. Nie mieli jej także niektórzy dorośli wojacy, musieli ją sobie dopiero zdobywać na nieprzyjacielu. Już w pierwszych dniach sierpnia powołano powstańczą pocztę. W śródmieściu wisiały specjalne skrzyneczki, na prędce zbite z dykty. Tam się wrzucało listy lub dawało prosto do rąk tym listonoszom. Pokazały się nawet specjalne znaczki, ale nie bardzo było gdzie je kupić, więc i bez znaczków list był ważny. Część ludzi bardzo prędko straciła swoje mieszkania i dobytek, nie mieli więc ani pieniędzy, ani żadnych przyborów do pisania. W polskich rękach pozostawało coraz mniej dzielnic Warszawy. Poza tym oddzielone niemieckimi enklawami dzielnice nie miały żadnej komunikacji ze sobą, dopóki nie zorganizowano przejść kanałami. Ci chłopcy mieli coraz większe trudności z odnajdywaniem adresatów, a i same listy wyglądały dziwnie, napisane ołówkiem na jakichś karteluszkach, nawet na skrawkach gazet. Mały posłaniec, kiedy przybywał do jakiegoś domu, stawał na podwórzu i wołał – poczta, poczta, zgłaszać się po listy! Potem chodzili po piwnicach, kiedy coraz więcej ludzi przenosiło się tam z pięter kamienic. Potem już i tych pięter nie było, tylko gruzy. Ci mali bohaterowie ginęli roznosząc przesyłki, usiłując przemknąć przez ulice będące pod obstrzałem niemieckim. Sama widziałam takiego najwyżej dziesięciolatka, który usiłował przeskoczyć ulicę Karową, żeby przenieść pocztę z powiścia na Stare Miasto. Zmiotła go seria karabinowa. Sanitariuszkę która wymachując białą chustą z czerwonym krzyżem usiłowała podejść do dziecka, potraktowano tak samo. W nocy nasi żołnierze usiłowali ściągnąć drągami z hakami na końcu, żeby chociaż pochować. Do dzisiaj mam w pamięci może ośmiolatka z torbą listonosza, czekającego na przejście przez rów wykopany w poprzek Alei Rozolimskich. Był tam silny obstrzał niemiecki, a była to jedyna komunikacja między dwoma częściami śródmieścia. My z mamą i siostrą też tam czekałyśmy. Mały siedział w kącie i płakał, pochlipując: Mamo, mamo. Moja mama przytuliła go i porozmawiała z nim. Był z żoli Boża. Nie mógł się tam przedostać ani posłać wiadomości, ani czegoś się o rodzicach dowiedzieć. Był głodny, brudny, z ropiejącymi nogami w rozpadających się butach. Dałyśmy mu wszystko, co miałyśmy przy sobie do jedzenia i jak mogłyśmy, opatrzyłyśmy te biedne nożyny. Moja mama płakała nad nim, myśląc o swoim synu bojaku, niewiele starszyna. Na te dzieci narzucono za ciężkie brzemię i na całe społeczeństwo umęczonego miasta też. W każdą rocznicę sierpnia chciałabym wołać nigdy więcej u nas powstań, nigdy więcej dzieci, którym stawia się zadania za trudne dla dorosłych. Nawet w najbardziej słusznej sprawie nie wolno wykorzystywać dzieci. One przecież giną z winy tych dorosłych, którzy nie potrafią rządzić światem bez wywoływania wojen. PolishDetroit.com PolishDetroit.com